Witamy w pierwszej audycji, która będzie się nazywała Mim, nadzieję, Celluloid. Z tej strony mówi Piotr Koksza. I Piotr Kortez. Będziemy rozmawiać o filmach, będziemy rozmawiać o różnych przyjemnych rzeczach. Teraz trochę muzyki. Puszczamy wam Cruise Box, który jest podobno hymnem wszystkich podcasterów. Więc teraz Cruise Box, Cruise Box on a podcast. Enjoy! Rewolucja na podcastach. To był Cruise Box na podcast. E, wracamy do normalnego gadania. Będziemy tutaj głównie gadać, będziemy gadać i filmać, będziemy gada gadać długo. E, wykorzystałem tą chwilę, małą, krótką chwilę, kiedy leciała piosenka i e, pokazałem Piotrkowi. E, Okej, okay, powinienem przestać tak mówić. Obaj jesteśmy Piotrkowie. E, pokazałem Cortezowi fragment V for Vendetta na nowego, tra trailer nowego filmu e, Braci Wachowskich e, Piotrek, wrażenie? no słuchaj, no nic ciekawego nic nowego tutaj nie zobaczyłem wszystko było to, co, czego się spodziewałem Wiesz, jakąś nowość Braci Wachowskich było tylko w postaci Matrixa i reszta to jest po prostu oklepane wszystko. nowością jest też to, że Natalie Portman ogoliła się do, do zera, do łysa co podobno nie było według niej, najgorszą rzeczą w tym filmie, najgorszą rzeczą były jakieś akrobatyczne jej umiejętności, które musiała rozwijać skacząc z ciężarówek, z, do, z dachów domów i łamiąc sobie rękę cztery razy. E, Okej, okay, V for Vendetta. E, no, trochę m, chciałem to rozwinąć, e, ty widziałeś trailer do, e, tfu, zwiastun, przepraszam, powinienem mówić zwiastun, to polski podcast, e, czy widziałeś zwiastun do, e, do The Island, wyspy? Widziałem tak, z tak zwanym McGregorem bodajże. Bodajże. bodajże. E, nie, mówię o tym dlatego, że jest straszna apokaliptyczna e, ilość, e, znaczy jest straszliwa ilość filmów, które teraz nas atakują, e, z, z, z, z, z, z, które są osadzone w, w antyutopiach. Mieliśmy e, od, zaraz po Matrixie mieliśmy e, Equilibrum z Bale'em, Dark City. Wcześniej były jeszcze Dark City, teraz mamy The Island e, i to są filmy, które są robione na jesień, czyli mają być najpopularniejsze. Teraz mamy The Island, mamy też... E, to Wojna co... Światów chociażby. Wojna Światów chociażby, tak. Chociaż to nie jest antyutopia. No oczywiście, że jest. No przecież wszystko się kończy, jest strasznie apokalipsa, w Kośmieci przyjeżdżają. Widocznie musimy być straszeni. Okej, okay, ale mówiliśmy o, o czym ja mówiłem, a ba, ba, ba a, a mówiłem o mówiłem o The Island, mówiłem o equilibrum, a equilibrum to jest fragment naszego tematu dzisiaj, czyli będziemy rozmawiać o Batmanie, w którym, a, ponieważ w ekwilibrum główną rolę gra Christian Bale, będziemy rozmawiać o Batmanie. Piotrze, zacznij! No słuchaj, no oglądałem tego Batmana, tak że tak powiem jednym okiem, drugim jakoś to wypływało. Niczego nowego się tam nie można było dopatrzeć. Tak naprawdę odkrywczy był tylko pierwszy Batman, drugi był, trzymał poziom, dwa następne były. No lepiej nie wypowiadać się. A ten ostatni Batman, początek, to były jakby próby... Przepraszam, nie masz dosyć... Ja muszę coś powiedzieć. Nie masz dosyć... Ja mam serdecznie dosyć. Już nie mogę. Już po prostu nie mogę oglądać Lejana Nisona w roli empatycznych mentorów, którzy na, nauczają swoich bohaterów czegokolwiek i wszystkiego. Mam go serdecznie dosyć. Wydaje mi się, że Lajam Nison jest teraz w przemyśle filmowym, pełni taką rolę jak Sean Connery 10 lat temu. Jest obsadzany dokładnie w takich samych rolach. Nie. Nie? Dlaczego? Dlatego, że ja jakoś nie, nie odczułem tego. Wydaje tak. mi się, że no, w tych rolach takich pierwszoplanowych, gdzie on grał, dał się, się jakoś e, odczuć jego rolę, jego, jego aktorstwo. Natomiast w tych rolach drugoplanowych, czy trzecioplanowych, gdzie oczywiście jego rola jest kluczowa, ale jednak jakby na to nie patrzeć, to nie są pierwsze skrzypce, to jakoś nie, nie, nie, nie zauważyłem, że nie, nie drażni mnie ten aktor. A no, to, nie, nie, wydaje mi się, że cały czas gra taką samą rolę. Dokładnie to samo, tą samą postać przegrywa ją w kółko i w kółko na cały czas. Jak, znaczy po tym, jak obejrzałem ostatnie gwiezdne wojny i poszedłem na Batmana, miałem taką takie wrażenie ciągłości. Mam wrażenie, że to jest jedna i ta sama postać, że to jest Obi-Wan Kenobi, który po prostu zmienił kostium. Ale zacznijmy od tego, że to najprawdopodobniej nie jest jego wina, tylko y, realizatorzy y, Batmana doszli do wniosku, że akurat tego człowieka chcieliby widzieć w tej roli, bo zobaczyli go w Gwiezdnych Wojnach. No to się zgadzamy. No, znaczy ja nie mówię, że to jest jego wina, tylko mówię o tym, że, y, że generalnie przemysł teraz chce, nie chciał go widzieć w takich, ani innych rolach. I to jest dla niego blokada. Ja uważam, że on nie powinien grywać takich ról. Grał w czarnym korze miał naprawdę fajne... Fa czy Starał się w pewnym momencie zrobić coś innego ze, sob ze, ze sobą i ze swoim imidz, co by nie pasowało do tego, co poprzednio robiły i wcześniej robił. Złatwialny, czy Lista Schindlera? No, chociażby listę Schindlera. Ale wiesz, z tego, co jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy realizowali listę Schindlera, no to oni stwierdzili, że, yy, że akurat ten aktor nie yy, jest aktorem, co yy, tak powiem, samoobsługowym. To znaczy, że y, oni mieli mu za złe, chociaż bardzo dobrze mu to wychodziło, mieli mu za złe, że nie robił nic sam, tylko czekał tylko i wyłącznie na to, co mu reżyser powie. Czyli nie był samodzielny. I od niektórzy, niektórzy aktorzy są y, bardzo samodzielni, jak na przykład Marlon Brando, który stwierdził, że y, do swojego ostatniego filmu, y, gdzie grał y, u Franka Os, prawda stwierdził, że on nie chce mieć reżysera na planie, bo on sam siebie wyregistruje a na, natomiast Liam Neeson tak nie jest on potrzebuje po prostu jakiegoś no bata to za dużo powiedziane wsparcie no dokładnie Właśnie potrzebuje, y, potrzebuje pomocy reżysera do, do tych swoich... I skoro akurat takie role mu wybierają, no to okej, okay, no on zbija na to kasę, zarabia na tym, zarabia na, y, na chleb, no to nie powinniśmy się jakoś tym przejmować, że, że się powtarza. Okej, okay, y, jedźmy dalej. Jak ci, podobało, jak ci się podobała wizja? To znaczy, znaczy okej, okay, rozumiem, że nic nowego nie widziałeś w tym Batmanie, y, Zgadzamy się do tego, że jest lepsze niż poprzednie. A czy wiesz, mi się wydaje, że Christopher Nolan, on chciał odpokutować. odpokutować żeby Batman odpokutował za te dwa poprzednie filmy. Ale mówisz o tej pierwszej sekwencji Dla mnie ten Batman dzieli się na dwie części. Pierwsza część to jest ta część nasączona takim niebatmanowym charakterem ta część, w kiedy on dorasta, widzimy, jak on ćwiczy w tym Tybecie, i ci mnisi go tam tłuką po głowie i tak dalej, i tak dalej. I, i to jest najmniej ciekawy Batman. To nie jest Batman dla mnie, to jest jakiś takie... To jest jakaś takie, takie, takie, coś, czego oczekiwano po tym filmie, że on będzie wyjaśniał, jak powstaje. To jest powsta to ja faceta, który tak do końca nie wie, czego chce. No tak, no mniej więcej tak. Inaczej, wydaje mi się, że wątek, w którym... Wydaje mi się, że wątek, w którym, który, który oni chcieli poruszyć, jest bardzo fajny. To, że każdy przestępca się boi. To jest bardzo fajne wyjście. I to jest coś, co chcieliby, chcieli powiedzieć. Tylko, że przedstawione to zostało w taki sposób... Najlepszy przykład. Jak wychodziłem z filmu, przez chwilę się zastanowiłem, i co mi najbardziej przeszkadzało w dialogu. Najbardziej przeszkadzało mi w dialogu to, że słowo strach i lęk były pow... słowa strach i lęk były powtarzane w tym filmie do znudzenia. Jakbyśmy policzyli, ile razy w scenariuszu, w dialogach występowały słowa strach i lęk, wyszłoby jakieś 30, 35 razy, może 40 razy. To jest niedobrze. Jeżeli ustami postaci musimy cały czas powtarzać to samo, co tak naprawdę film powinien sam pokazywać. Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że akurat oni postanowili, żeby w tej sferze wizualnej e, nie było tak strasznie, jak było w poprzednich, znaczy w pierwszych dwóch. Mnie to przeszkadza. No ja, nie, ja rozumiem, nie również. ale chodzi mi o to, że e, oni chcieli w tym ostatnim... Mała uwaga, jeszcze, y, dlaczego mi to przeszkadza, dlatego, że y, zacząłem się dobrze bawić w momencie, w którym w Gotham zaczął padać deszcz. Okay. W tym momencie zacząłem się dobrze bawić. Ale to było tak na dobrą sprawę końcówka już. No niestety, właśnie tak. No to wiesz, oni chcieli po prostu zrobić wielkie boom i dodali, że tak powiem, deszcz. Ja wiem, że akurat ty lubisz takie rzeczy. Deszcz, śnieg. Shakespeare. No, Dramat Okej, okay, no, jasne. A czy w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to to, że, że ostatni Batman był takim odbrązowieniem tego bohatera. To znaczy, żeby, żeby sprawić, żeby on był jak najmniej niezwykły. Tak samo jak, jak, jak było z, z pierwszym panisherem, z Dolphem Lundgrenem tam był, w ogóle jakby nie dało się odczuć tego, że to jest komiks tylko, że to jest normalna historia jakiegoś faceta i tak samo było tutaj nawet, e, nawet na siłę wsadzone, wsadzona postać tego stracha na wróble, która rzeczywiście jest bardzo znacząca e, w tym w komiksie, ma, ma, ma własny kostium i wszystko a tutaj jest po prostu e, e, sprowadzony do jakiejś maski którą facet nakłada tylko żeby przestraszyć kogoś na chwilę, już za chwilę mają zdjąć. I, I w momencie, kiedy już zaczęło być ciekawie, kiedy, kiedy, kiedy okazuje się, że na, na sam koniec ten bohater, antybohater, będzie tą maskę trzymał już do końca życia, to w tym momencie nagle on schodzi już z, z planu już go nie ma. I, i bardzo byłem zawiedziony tym faktem, dlatego że jednak ja myślałem, że Batman będzie... Znaczy w każdym Batmanie ci antybohaterowie, ci antagoniści jego... Mają jakąś znaczącą rolę. Mają własne kostiumy, własne zwyczaje, prawda? Jaką rolę zrobił Jim Carrey do, do, do ostatniego, a, a tutaj nie. Ja mi się wydaje, że znaczy z tego co widziałem, to po pierwsze e, brakowało tego głównego oponenta to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo fajne role e, tych dwóch e, złoczyńców to był Tom Wilkinson, który zagrał to jest niesamowite, to jest bodaj brytyjski aktor który zagrał, fantastycznie zagrał włoskiego mafioza, naprawdę, zrobił fajne wrażenie inna sprawa, że miał bardzo fajnie napisany dialog I, i, i, i, i patrzę do IMDB, teraz zerkam i Sirian Murphy gość, którego widziałem który się przewijał gdzieś jako, jako drugi plan teraz bardzo ładnie zagrał tego stracha i naprawdę, to mi się podobało. To, był, to, był, to były dwie role, które były ładnie zagrane, bardzo elegancko zagrane. Jak ci się podobał Kane? Kane? No słuchaj, no, dla mnie Kane w tym filmie był tym samym, co najbardziej znany Monty Python, członek Monty Pythona, powiedz. Przypomnij mi. Przypomnij mi. No... Eee, taka eee, taka wtopa. straszna wtopa eee, John Cleese. No John Cleese, dokładnie. Tak jak John Cleese w. Filowy blackout. Jak, jak John Cleese w Bondzie słuchaj, przez całe, przez wszystkie odcinki Bonda przewija się jedna i ta sama postać, która jest tym naukowcem, po czym w ostatnim jest zmiana i okazuje się, że następnym będzie John Cleese. Tak samo tutaj. Przez wszystkie części Batmana przewijała się jedna postać, która, jeden, jeden aktor, który grał tego służącego i w tym momencie zamienili go w tym ostatnim, najprawdopodobniej dlatego, że ten aktor poprzedni już się żyje, zamienili go na Michaela Kane'a. I to jest jakby dla niego. E, e, zwiększenie kariery? Nie, to nie, nie, tak, nie, nie, tak byśmy nie, nie, nie powiedzieli. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie. To, jest, to jest jakby to jest gościnna rola, to oczywiście to wiadomo, ale to chodzi o to, że e, tamten poprzedni aktor zbudował całą rolę przez te wszystkie cztery odcinki, części, a, a w tym momencie Michael Kane przejmuje tą rolę. Zbiera owoce. No owoce. No, musiał, musieli wziąć kogoś takiego na tyle znaczącego, żeby udźwignął to, co zbudował ten poprzedni aktor. To ja myślę, że chyba wizerunkiem musiał udźwignąć głównie, nie aktorsko. Znaczy, ja na pewno na pewno Kane zagrał to bardziej. Lekko i mniej. E, znaczy, te, te też to było, ta rola była też napisana tak, tak bardziej lekko. Znaczy, zacznijmy od tego, że wszyscy e, bohaterowie, którzy stoją po stronie dobra, czyli, e, czyli Batman, czyli Katie Holmes, czyli Michael Kane, oni tak naprawdę nie mieli co tutaj grać. No, to też prawda. Tak. Wiesz, tylko akurat ci antagoniści. E, Oldman też się nie nagrał, chciałbym powiedzieć. No, oczywiście. On się ostatnio mało nagrywa. Wiesz, te, te, te, to na czym wypłynął, to, to już jest ponad 10 lat temu, prawda? Wieczna miłość, Beethovena i tak dalej, i tak dalej. A tutaj y, on. już to już 10 lat? No, chyba ponad nawet. O matka. No słuchaj, więc. E, dobra, e, przerobiliśmy aktorów, przerobiliśmy, e, przerobiliśmy wizję. E, muzyka? okej, okay, słuchaj, muzyka jest w porządku, to znaczy nie, mam tak, nie miałem takiego odczucia, że wow, jakaś świetna muzyka i w tym momencie ta muzyka mi przeszkadza w oglądaniu i ja ją słucham przez cały czas, tylko, tylko no okej, okay, jest bardzo ładny dodatek, nie, nie, nie przeszkadzałam. Nie, nie przeszkadzało Ci, że nie mało takiego wyraźnego tematu? Jak pamiętam, to chyba muzykę robiło dwóch, dwóch kompozytorów, to był, znaczy nie chcę strzelać, nie chcę nie chcę, nie chcę, nie chcę zmyślać, ale z tego, co pamiętam, muzyka robiła dwóch kompozytorów i do był James Newton Howard i Hans Zimmer. Tu mam jeszcze jakąś dodatk do, jakieś dodatkowe rzeczy, bo patrzę w IMDB. I to jest niesamowite dla mnie, że takich dwóch kompozytorów nie potrafiło albo powtórzyć poprzedniego teamu, Albo stworzyć nowego, bo tak naprawdę ta muzyka to były bębny, bębny, bębny, bębny, bębny, spokojnie, spokojnie, bębny, bębny. Nie było jakiegoś takiego tematu, który by ci dźwięczał w głowie, jak wychodzisz z kina. Bardzo mi tego brakowało, chociażby powtórzenia tematu. Na przykład e, dla mnie elementarną rzeczą robi, robi się teraz nowy Superman. Elementarną rzeczą dla mnie w nowym Supermanie jest powtórzenie muzyki z Supermana. Ta ta, ta, ta, ta, ta, i tak dalej, i tak dalej. Tak ja samo... Pan nigdy nie miał jakiejś przewodnej muzyki? Oczywiście, że miał. No ale ja jej akurat nie pamiętam To nie, nie, nie, nie, to nie wpada tak w ucho Jak, jak przy Supermenie. Wszyscy znają muzykę przewodnią z Supermana a z Batmana? No ja myślę, żeby znali No, no okej, okay, no dobra no, Powiedzmy, że, że, że może nie e, No to zastanawiam jeszcze chyba Bale Bale No słuchaj, e, ten aktor e, Wypłynął teraz ostatnio Bo wcześniej zatonął Po, po, po, po Imperium Słońca Spielberga jako aktor, prawda, dziecinny. Później było bardzo mało o nim, a później wypłynął przecież na czym? American Psycho? Dokładnie. Dokładnie. Na tym wypłynął i, i, i płynie cały czas do przodu. Nie zagrał później w niczym takim naprawdę konkretnym. Eee, to nie... Znaczy, mi się wydaje, że, że, że ten film American Psycho to był, to był największy taki boom, bo wszystko to, co, co grał później, wiesz, Shaft, czy Kapitan Corelli... To raczej nie przemawiało do mnie, że jakoś, nie wiem. Nawet Władcy Ognia ze smokami. no Tam, akurat mimo faktu, że grał główną rolę, to też jakoś mnie rzucił na kolana. Jest taki film? Ja nie przypominam sobie takiego filmu. Jaki film? Nie przypominam sobie takiego filmu. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie przypomnę sobie tego filmu, jakoś nie wiem. Nawet dla Pani Skorupka. Dla pani skorupka. Dobra, no coś jeszcze? Katie Holmes? Nie, na no, Katie Holmes nie będę omawiał. Jest słodka, ma śliczne oczka, ale naprawdę, no nie będę jej omawiał. Słuchaj, ja, ja oglądając Batmana e, zmartwiłem się jedną zasadniczą rzeczą. Mianowicie Rutger Auer. Ojej. Dlatego, że to jest aktor, który zasługuje na więcej, największy szacunek. A, I on ma naprawdę e, dobrą drużynę, która wybiera mu te role. Ktoś mu naprawdę dobrze doradza, żeby grać w dobrych filmach. Grał w Sin City ostatnio, grał tutaj. I to są naprawdę kasowe filmy. Natomiast e, e, okazuje się, że cały jego dorobek artystyczny, czyli Blade Runner e, i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to nie są e, filmy e, które przekonują producentów, żeby jego nazwisko było wytłuszczonym drukiem e, na plakacie, czy żeby był wymieniany e, wśród tych lecących napisów w, w tych zwiastunach filmowych. A nie jest? Nie jest. Właśnie mnie, mnie, mnie to bardzo, bardzo zasmuciło, że, że pan Rutger jest omijany e, no to też jest drobna rurka, to jest, to jest zaledwie, no, no prawie, że kamea, no. no. dokładnie, no ja wiem, ale na, wydaje mi się, że y, czas, że tak powiem, antenowy, jak jest poświęcany jemu w tym filmie, jest porównywalny do tego, jaki ma Morgan Freeman. Tak zwany, jak ja, ja popatrzyłem na Morgana Freemana, to pomyślałem sobie, Bond dostał swojego Q. <śmiech> dokładnie, Batman. dostał Batman, Batman, Batman dostał swojego Q, tak. Ale dwie rzeczy mi się przypomniały, jak mówiłeś o tym. Pierwsza rzecz mi się przypomniała, pierwsza. Widziałem gdzieś taką ciekawostkę, że Nolan przedrobienie Batmana zebrał całą ekipę, posadził ich w kinie i kazał im obejrzeć Blade Runnera to jest dziwne, no bo Ruger Hauer oglądający Blade Runnera, no, no nie, nie wiem po co mu to było, no ale dobra, no zebrał ich wszystkich postaciów w Chinie, kazał im obejrzeć Blade Runnera, tam była cała ekipa, wszyscy dźwiękowcy, wszyscy twórcy muzyki i tak dalej. Skończył się pokaz, Nolan wszedł na scenę i powiedział tak zrobimy Batmana. I teraz, czy ty tam widzisz Blade Runnera, bo ja nie widzę oprócz może scen na dachach. Oprócz scen na dachach. No, żartuję. No. A to wiesz, wydaje mi się, że, że, że pod pewnym kątem jakby się tak to dopatrzeć, Na pewno swojego rodzaju poetyka tutaj ch ch chcieli na przykład przekazać, ale wydaje mi się, że, e, że jeżeli on chciał uzyskać taki efekt, jaki miał być w Blade Runnerze, to on nie powinien wsadzać dźwiękowców i wszystkich, tą, tą, całą ekipę przed e, ekranem, tylko powinien posadzić scenarzystów. No To jest dobry punkt, rzeczywiście, masz rację. Scenariusz jest taki, mm, z jednej strony, tak jak mówię, jest za dużo takiej... E, takiego patosu, jest za dużo taki, takich jakiś bu, buddyjskich mój telefon krzyczy mi coś za dużo jest jakichś takich buddyjskich odniesień, to w pewnym momencie się zaczyna robić męczące, e, a z drugiej strony jest bardzo dużo fajnych momentów w których można się pośmiać, nie wiem jak u ciebie u nieki kino się śmiało momentami nie, nic nie przypominam, w którym momencie u mnie się śmiało w paru, paru momentach no słuchaj, no dla mnie to przeszło bez zachęty, że tam były jakieś dobre defchipy no dobrze. No to jak tylko pokazuje że widownie się strasznie różnią. U mnie się kino śmiało parę razy. Nawet czytałem w paru recenzjach, że, że, że, że jakby humor jest ok No mi się podobały tam niektóre dochcipy, ale, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że ten scenariusz konstrukcyjny jest naprawdę fajny. To znaczy, jest, nie ma się do czego przyczepić. Jest fajnie poprowadzona fobuła, jest jakiś sekret. Bo to jest tak, że bardzo wiele filmów można powiedzieć, że film jest nierówny, prawda? Jest takie określenie. Natomiast ten film można powiedzieć, że jest do bólu równy. A ten film jest do bólu równy, jest, jest poprawny, nie wiem, ideologicznie, politycznie, czy jakkolwiek inaczej. I to jest według mnie jego minus, że, że jest tak poprawny, jest tak równy, że tak na dobrą sprawę niczym się nie wybija. Ta muzyka jest dobra, te zdjęcia są dobre, aktorzy, no okej, okay, są dobrzy. Śmierdzi mi tutaj czwórką. No. Na... Jeszcze wyjaśnię, będziemy prawdopodobnie oceniać filmy w naszej skali standardowej, my zawsze oceniamy sobie filmy w skali szkolnej, to znaczy to jest od jednego do szóstki to nie jest skala akademicka nie będzie ze skalą akademicką, która jest od dwójki do piątki, o czym łatwo się można przekonać jak się zdaje na studia będziemy oceniać od jedynki do szóstki śmierdzi czwórką jak słyszę od Piotrka Dokładnie. jest równa czwórka, nawet bez minusa nie no dam, dam tą czwórkę nadaje czwórkę łaskawie, skinął ręką, zrobił królewski gest. E, Okej, okay, ja, ja myślę, że też czwórka... E, zastanawiałem się na czwórką z plusem, bo e, pod koniec dobrze się bawiłem, ale to nie jest film na czwórkę z plusem. Ja myślę, że też czwórka. No akurat wy, wyjątkowo jesteśmy zgodni. Okej, okay, no to Batman się skończył czwórką. Skończył się czwórką i e, to, co jest najbardziej e, zaskakujące, to to, że jak wyszedłem z moimi znajomymi z kina, to oni byli zaskoczeni faktem, że ja stwierdziłem, że czekam na następną część. Bo dla nich... Nie, nie, oni nie widzą tam, e, że tak powiem... Kontynuacji. kontynuacji. A według mnie, no, no, słuchaj, no tak samo jak ludzie nie widzieli kontynuacji po, e, po, po czwartej części, prawda, zrobili piątą. Cofnęli się w czasie, prawda, więc w, w, według mnie spokojnie czekam, możemy poczekać na szóstą część. Zaska znaczy, dla mnie m, najbardziej e, interesujące jest to, czy oni wezmą znowu tego aktora, czy nie. I, i czy tego samego reżysera, dlatego, że y, okej, okay, te, te cztery poprzednie części, prawda, wyreżyserowało dwóch reżyserów i zagrało trzech aktorów. Jestem teraz ciekawy, czy, y, czy się utrzymają akurat ci. Okej, okay, no dobra. E, ja jeszcze tylko powiem, że... E, okej, okay, nie widziałem Tom Nolana w, tej, w tym Batmanie, to jest jeszcze moja ostatnia uwaga. Nie widziałem Tom Nolana. E, to, co on zrobił z Memento, e, było naprawdę, robiło niesamowite wrażenie, głównie dzięki scenariuszowi, ale też też było to wszystko sprawnie wyreżyserowane. Ja tam nie widziałem tej kameralnej atmosfery, nie widziałem takiego budowania klimatu, które było w momento. Znaczy, nie widziałem tam, że tak jak mówisz, ten film był bardzo taki przeciętny. Bardzo często jest tak, że świetni reżyserowie, którzy zrobili świetny film i po których spodziewamy się, że zrobią świetny film kasowy, który będzie jakby odzwierciedlał to, to, co robili wcześniej, robią gniota, tak, tak, tak było wiele razy. To nie jest gniot. Najlepszy przykład to jest obcy Przebudzenie, prawda? Wszyscy spodziewali się artydzieła po, po Żanecie, że on zrobił Miasto zaginionych Dzieci i tak dalej. A tutaj się nagle okazało, tak jak niektórzy stwierdzili, że przestraszył się. Prawda? Że, ale wydaje mi się, że to nie jest wina reżysera, to jest mi się wydaje odgórnie narzucone przez producentów. Oni mają jasno określone, co chcą zobaczyć w tym, w tym kinie, w tym filmie na co ludzie chcą iść i nie chcą żadnych e, zaskakujących rzeczy, które mogą zmniejszyć im widownię. Więc wydaje mi się, że w tym przypadku również Nolan był ograniczony, e, jakby to powiedzieć, e, pewnymi schematami, które zostały wcześniej narzucone kinu superbohaterów. Okej, okay. no dobra, no to skończyliśmy czwórką na Batmanie. E, puścimy wam teraz trochę muzyki, e, chyba się już pożegnamy. Z mojej strony to wszystko. To był pierwszy podcast próbny. 31 lipca będziemy się prawdopodobnie nazywali Celluloid. Ja z tej ze swojej strony Piotra Koksza. I Piotr Kortes. A posłuchacie teraz kolejnego Piotra. To jest Piotr Baczkiewicz, znany pod pseudonimem Max B, który przerobił bardzo ładną, bardzo znaną piosenkę Orbitala, która się nazywa Halcyon. No i życzymy Wam miłego słuchania i mamy nadzieję, że usłyszę Cię jeszcze w przyszłym tygodniu. To był Celluloid 31 lipca. Do zobaczenia.